15. Ucz na podróż do bliskich nam krajów się, na Audycja Alternatywne rambory. Jesteś znudzony komercją Z muzyczną tandetą Sięgnij po utwory o wielkiej mocy Różnorodność klimatów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 co chodzi, skoro można latać zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci napisz do nas promocja małpaafera.com.pl lub zadzwon 61-665-2515 Reklama próbuję wytłumaczyć słuchaczom afery że jak nie włączą radio na święta to zajączek nie przyjdzie nie wiem czy odpalać już czy za chwilę Wielkanoc w radiu Afera Słucham Sabotaż kulturalny Dzisiaj 5 kwietnia, a tym samym Wielkanoc i jeszcze na to przychodzi, że w sumie pierwsza niedziela kwietnia, więc idealnie się składa na to, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o filmach, a będziemy rozmawiać przede wszystkim o filmach z marca i to nowościach, więc ja się mega jaram, nie wiem jak ty Kuba. Ja też się jaram, dlatego że mamy kilka naprawdę interesujących tytułów, między innymi e, koreański film No Other Choice, Bez Wyjścia, mamy amerykańsko-polską kooperację, mamy Dobrego Chłopca, czyli... E, Nowy film Komasy, a także film Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, więc e, kolejny mm, akcent Polski, a... a poza tym Wesołego Jajka. <grym> Wam drodzy <grym> słuchacze i Tobie Zosiu. Dokładnie, więc będzie do wyboru, do koloru. Będziemy sobie podróżować trochę po tej mapie filmowej, a dzisiejszą audycję poprowadzą dla Was Jakub Skowron i Zofia Cieszkiewicz, a realizować nas będzie Miłosz Sypko. Once upon a time there was a girl and there was a supper. supper. Oh, and her name was E. And she took a bite from the apple. And the story ain't this dissimilar. Many, many, many, many moons later. She'd be deceived by a very own traitor. And he wouldn't put my type on paper. Such so sweet poetry he would write. It's a WhatsApp Shakespeare killer we call him. Lies with the climbing to climb into your bedroom door. Ain't fighting for your life on your bedroom floor. And then, uh, Devil did send him. Hot a blue-black denim. My mother knew when she met him. Wolf the sheep's clothes over but in this case denim, uh, cold blood venom. Oh, no, I want them on the ghost of her daughter be just bad. Grandma had to bring her Bible. Bible. Sister wanna hunt him down, but only Jesus can save him now. Like, I'm like, like, as a recited bride. she could to life. Lost sex in the dead of the night, when the light in her eyes left with her. Hostess earrings, go again. Oh, wow. mother, the one that the ghost of her daughter. Leave me in like a lamb to the slaughter, yeah, yeah. Sounds very dramatic, don't it? I'm all the day tragedy, I call it fraud he's a six two mother five months minimum recovery from a sweet lie to the all out shakespearean voice notary though i'd love to clarify no one did die in the story but i didn't side when i found out i was one of seven of the leading ladies starring in the new romantic thriller oh he's a I understand why now I ask you to forward this message or face seven months sadness. You better run. Stick it to the man. You better run while you can. Fat youths outside must stand out of our time. You never must reply. Wracamy do Was po piosence, więc Zosiu, od czego zaczniemy? No właśnie wydaje mi się, że najlepiej chyba zacząć od tego, co najbardziej odległe, czyli od filmu koreańskiego. Dobrze, mamy film. E, bez wyjścia po angielsku No Other Choice w reżyserii e, Hanałek Parka. E, jak Ci się podobał ten film? No właśnie, chciałabym jeszcze na początku powiedzieć, że to jest pierwszy film tego reżysera, jaki widziałam. Zawsze się zbierałam do Old Boya, ale potem, jak dowiedziałam się o tym, że Old Boy ma jeszcze więcej niepokoju niżeli ten film, to czuję, że muszę wstrzymać konia i chyba tak szybko nie sięgnę po Old Boya. Okej, okay, w pełni to rozumiem, żeby tutaj osoby, które jeszcze nie zdążyły zobaczyć filmu bez wyjścia były w miarę zorientowane w temacie. Na początek chyba opowiemy mniej więcej w telegraficznym skrócie o czym ten film był. A był o osobie, mężczyźnie przede wszystkim, głowie rodziny, który traci pracę. No właśnie, czy głowie rodziny? Ja bym już tutaj zadała pytanie. Już zadała pytanie? Okej, okay. wyprzedzasz, wyprzedzasz dyskusję, ale żeby mieć ogląd w tym, jest człowiek, jest człowiek. w każdym razie, który traci pracę. Ojciec, mąż. ojciec, ojciec i mąż ma dwójkę dzieci, żona. A jednocześnie jest do tej pracy bardzo przywiązany. Tak, I no bo to, była to stanowi sumie... oś fabuły. Dokładnie, bo to była jego jedyna praca, a zajmował się on produkcją, produkcją papieru. Był szanowanym inżynierem, jednocześnie trybikiem trochę w maszynie ogromnej firmy, właśnie zajmującą się tym papierem. I bardzo źle znosi to rozstanie, to zwolnienie. I słowo źle znosi, będzie tutaj bardzo delikatnym określeniem, bo chłopiec po prostu załamany i postanawia mordować swoich konkurentów w drodze po nową pracę, również w mm, branży papierniczej. Tak, bo wychodzi z założenia, że on może pracować tylko w papierze, że wszystkie inne prace to w ogóle są nie dla niego i że tylko w tej się odnajduje, a dodatkowo czuje, że nie ma wystarczających kompetencji, więc tworzy listę um przeciwników, tak to nazwijmy i dochodzi do wniosku, że okej, okay, w takim razie tych muszę po prostu zabić. Jeżeli tutaj już widzicie pewne absurdy, to muszę powiedzieć, że dobrze myślicie, dlatego że film jest również mocno komediowy. Przywiązanie głównego bohatera do papieru do firmy, która zajmuje się czymś na pozór tak nudnym, no zakrawa o groteskę i film też bardzo mocno yy, i zręcznie jednocześnie operuje tymi motywami. Bardzo mi się to podobało. Ale to ciekawe, bohater nie jest w tym osamotniony, no bo wśród tych e... wszyscy mają fioła na punkcie papieru. Tak, dokładnie. I to jest naprawdę mega spoko. <śmiech> że to pokazuje, że on nie jest osamotniony w tym i że on w sumie nie jest dziwny, bo jest jeszcze inna banda dziwolongów, która ma takie same podejście jak on. Na plakatach filmowych zresztą ten człowiek, który został zwolniony z tej pracy, trzyma mm, ciężką doniczkę. Jeżeli już zaspoilerowałem, że protagonista będzie mordował mm, swoich konkurentów, no to domyślacie się, co tam robi ta doniczka uniesna nad głową? By Chociaż filmowym... w tym wypadku doniczka nie stanie się ostatecznie narzędziem. No a już tak, nie spoileruj. No. <ślesk> <ślesk> Trochę przesadziłaś. Ja bym nie słuchał afery chyba, <ślesk> gdybym taki, takie spoilery miał. Dobra, dobra, bo po prostu będą lepsze narzędzia zbrodni i więcej akcji. Myślę, że... Nie dzieliczka... będziemy już spoilerowali tak. y, jakich narzędzi użyje y, ten ziomek od nie, papieru. Nie, nie, będziemy dokładnie, ale wracając jeszcze do głowy rodziny, wydawałoby się, że właśnie mąż, ojciec i y, y, y on myśli, że on w sumie jest chyba głową rodziny, tak mi się wydaje, że ma takie przekonanie, że jest głową rodziny, ale w sumie jak przychodzi to do czego, kiedy on zamiast... Y, y, y, Jakiejkolwiek pracy się podjąć, to żona musi wejść do gry, no i to ona tak naprawdę zaczyna zarabiać na rodzinę i to ona w ogóle tworzy cały plan tego, jak ciąć koszty, by przetrwać. Tak, ona w tym tej sytuacji nosi spodnie dlatego, że nasz protagonista jest zbyt przejęty planem powrotu do pracy i wszystkie takie rzeczy związane z codziennym życiem, funkcjonowaniem rodziny, rachunkami przejmuje rzeczywiście żona. Gdybym miał zachęcić właściwie kogoś do obejrzenia tego filmu, to powiedziałbym, że on jest mega napakowany symboliką. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. On po prostu jest ładny wizualnie, ładny do oglądania. Sam fakt, że bohater zmienia się w tak prosty sposób, kiedy ma i nie ma pracy. Mianowicie, kiedy pracy nie ma, nie ma też wąsa. A kiedy pracę ma, ten wąs odzyskuje. To jest, to jest taki drobny szczegół, który bardzo dobrze obrazuje to, jaką symboliką ten film operuje i co ma do zaoferowania, bo jest naprawdę napakowany takimi smaczkami i ogląda się to świetnie. Pomijając cały wątek krytyki kultury pracy w Korei Południowej, z którą tamtejsze społeczeństwo się mierzy i krytyce tak generalnie chyba kapitalizmu, bo ten film też mocno zwraca na to uwagę, więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami zgłębianiem mm, wschodnich y, kultur związanych z pracocholizmem, to ten film również będzie dla Was. No to się nazywa mieć bardzo sprecyzowane zainteresowania. No, Wschodnie kultury pod względem pracy. Wiesz, to brzmi e, jak temat pracy magisterskiej. To, troszeczkę tak. I wyszło, co zajmuje moją głowę aktualnie. Rozumiem, Też, że to troszeczkę. Twoje zainteresowanie, tak? Dobra, może nie wymieniłbym ich w pierwszej kolejności, gdyby ktoś mnie o to poprosił, ale... Gdyby ktoś mi powiedział, czy cię to interesuje, to powiedziałbym: Tak, oczywiście, interesuje mnie. Okej, okay, no w sensie myślę, że mnie też, ale to bardziej drugorzędnie. Aniżeli budzę się i mam, o, ale bym sobie przeczytała teraz, co tam się dzieje na rynku w Azji. Polecamy e, każdemu, nie tylko osobom, które mają e, jasno sprecyzowane zainteresowania, a my chyba będziemy. Witali się powoli z muzyką, bo trochę się rozgadaliśmy i zobaczymy za chwilę, co e, sądzisz, Zosiu, o filmie chyba Dobry Chłopiec może. Co? Jana Komasy. Tak, myślę, że to jest świetny wybór, żeby no teraz przejść do tego. Za chwilę, ale najpierw muzyka. Come on, Hold your pretty horses, I'll be there in a minute You just get yourself dolled up, alright, and You pick a place, you just pick a place Um, Johnny? Yeah, quick, quick, quick You might wanna hurry because tonight It's eight Day now. I can't wait, I wanna play now I'm antsy, bubble pop, it. pansies My sweet tooth, I want candy The queen of England, say it, <laughs> I'm itchy, I wish you would come and scratch me Tonight I'm falling, won't you catch me? Scoop on by so you can snatch me and take me out your father I said hello Johnny get out of here <laughs> A my wracamy do Was z kolejnym filmem. Tym razem przybliżamy się trochę, no bo zmieniamy kontynent na Europę. Nie jesteśmy tak do końca w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii, więc już coraz bliżej, ale ten akcent polski w postaci reżysera Jana Komasy myślę, że jest wystarczający dla naszych takich patriotycznych serc. Dobry Chłopiec to najnowszy film Jana Komasy. On teraz stawia na, myślę, takie rozpromowanie się za granicą, bo poprzedni film, rocznica to była jego produkcja amerykańska, teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, więc y, atakuje angielski rynek, że tak powiem. Um, Dobry Chłopiec to z pewnością film, który jest niepodobny do innych i jest takim znaczącym powiewem świeżości. Ja na pewno już na samym początku powiem, że to film, który zdecydowanie do mnie trafił i nie wiem, czy nie zawahałabym się aby powiedzieć, że to jego drugi najlepszy film po um, Bożym Ciele. Po Bożym Ciele. Um, gdybym miał Cię o coś zapytać związanego z tym filmem, miał, a właściwie cię zapytać o coś z tym filmem, to um, zahaczyłbym o ten e, wątek, właśnie, który już e, rozpoczęłaś, dotyczący filmu Rozstanie. Rozstanie? Rocznica. Nie, rocznica. E, ja tuż, taka mała prywata, oglądałem ten film e, Tuż rocznicę e, Tuż po rozstaniu z dziewczyną I cały czas te dwa słowa, rocznica, rozstanie Bardzo mocno mi się mieszały O, właśnie chciałam teraz się zapytać Czy dlaczego ci się myli, bo się z kimś rozstałeś Tak, ale... tak, dokładnie, ale nie nawiązu nawiązu Nawiązujemy, byłem w kinie, no wtedy Trzy dni chyba po rozstaniu, ale dobra, nie, ale nie, to, dobra. Nie, to nie jest audycja o mnie, tylko o e, filmach I podsumowaniu e, Filmowym marca Przypominamy, że trwa podsumowanie Filmowe w ramach sabotażu kulturalnego Co ja powiedzieć o coś spytać. Tak, porównanie, porównanie do filmu Rocznica, to jest drugi film Dobry Chłopiec Drugi film zagraniczny Jana Komasy Dlatego Te porównania do Jego pierwszego filmu zagranicznego Będą tutaj chyba Trafione ja rocznicę dosyć doceniłem, zresztą rozmawialiśmy chyba o tym filmie w podsumowaniu filmowym, z tego co m, pamiętam. Bardzo możliwe, bardzo ja możliwe. na pewno mówiłam o tym filmie jak o największych klapach tego tak. roku, bo mi się rocznica bardzo nie podobała. Dobra, tutaj mamy chyba rozbieżne zdanie, w każdym razie, ale pod względem debiutu tego, że ktoś wychodzi na ten większy rynek, myślę, że było całkiem w porządku dosyć stosunkowo prymitywne political fiction, ale z drugiej strony e, coś sprawiło, że w kinie siedziało mi się całkiem w porządku, więc... No to najważniejsze. To jest najważniejsze. Ale Dobry Chłopiec wydaje mi się filmem zupełnie e, innym i trudnym do porównania tak naprawdę. Tak, bo to są zupełnie e, dwa różne filmy. Wydaje mi się, że Dobry Chłopiec to film... Jednak zdecydowanie bardziej europejski, który nie stawia na jakieś wielkie zwroty akcji czy na fajerwerki, tylko skupia się na relacjach bohaterów i na ich przemianie. Sama obecność Stevena Grahama. Troszeczkę chyba tutaj miesza, dlatego że ten aktor kojarzy mi się bardzo mocno z takim stonowanym kinem europejskim. Chyba przez to, że ostatnie dzieło, z jakim go kojarzę, to jest serial Dorastanie. Dojrzewanie. <gry> Bardzo, bardzo blisko <laughs> Adolescence po, tak. po angielsku, tak Gdzie właśnie Swoją kreacją i Sznytem aktorskim Wprowadził bardzo dużo Powagi i, i rozsądku Do tego że, dzieła Tutaj było tak samo, myślisz? Myślę, że tak, że był tam z pewnością Głównym bohaterem mhm. Mógł konkurować Z no właśnie tym Dobrym chłopcem, ale to w cudzysłowie, bo dobry chłopiec wcale nie jest dobry, to jest yy, chłopak, który myślę, że najważniejsze dla niego są takie uciechy dnia codziennego. Um, lubi chodzić do klubów, lubi upijać się, lubi brać narkotyki, lubi uprawiać seks bez zobowiązań. Po prostu. Fajny gościu. Fajny gościu, tak. Z tym, którego chciałbym mieć. <grym> Myślę, że to by był taki potencjalny syn marnotrawny właśnie, ale y, najlepsze jest to, że z tego wszystkiego są nagrywane filmiki i gdy przechodzi on przemianę, bo myślę, że już musimy na początku uściślić, że chodzi tutaj po prostu o to, że y, ten dobry chłopiec w pewnym momencie, gdy jest już tak napity i ledwo co stoi na nogach, zostaje porwany przez dość specyficzną rodzinę, która mieszka na brytyjskiej wiosce i ląduje niejako do piwnicy, do, do lochów i tam ma przejść przemianę z tego złego chłopca stać się dobrym chłopcem i ta ciągła narracja i też nazywanie go Good boy, good boy. Tak jak wiemy, nazywa się psa po prostu. Myślę, że daje no, nam To nawiązanie taką... do psa jest tutaj chyba oczywiste, zamierzane i e, nikt nie powinien mieć z tym... E, nikt nie powinien mieć wątpliwości. Tak, ale jest to z pewnością jakaś taka kolejna nić narracyjna, która, która pojawia się do traktowania po prostu go bardzo przedmiotowo. Kojarzysz taką postać jak e, Joseph Fritzl? Nie. A, e, on... Głośna sprawa, z 20 lat temu e, córka więził przez e, 20 lat w piwnicy. E, taka bardzo mroczna historia. No, e, straszne rzeczy. E, ale w, skojarzenie jakby e, z uwięzieniem kogoś e, od razu takie mm, skojarzenie. Tylko, że w tym wypadku uznajmy, że to więzienie miało dobry zamiar i było dość ludzkie mimo wszystko. No bo chodziło o to, żeby go po prostu wyprostować i żeby trochę wyszedł na ludzi. W sensie nie uważam, że powinno się robić to w taki przymusowy sposób, ale w ogóle to było bardzo dziwne. Na taka przykład... wojskowa mm, dyscyplina Tak, musztra. tak, tak. No, ale no to z drugiej tutaj strony... porównanie do Józefa Frisla się trochę rozjeżdża jednak. Ale z drugiej strony on ostatecznie dostał bardzo dużo swobody, jak na to, że zaczynał w piwnicy yy, przywiązany na łańcuchu. No i stał się niejako częścią rodziny. Ale... Jakby co z tego później wyniknęło I czy pasowało mu taki układ No to musicie już sami zobaczyć I pójść na ten film Znasz film Dogman może? Znam, ale nie widziałam Też mi się skojarzyło trochę Jakaś ta obroża naszej szyi e, moją uwagę Ale widzę, że ty masz dzisiaj taką głowę pełną e, Odniesień do innych ta, filmów Tak, ja sam nie wiem e, co się dzieje dzisiaj Ale e, rzeczywiście e, to, jest, ta jest, tak działa, to ta Wielkanoc tak działa, nie? ta Wielkanoc już e, śniadanko wielkanocne namieszało mi w głowie i majonez spowodował e, zapchanie e, żył. Więc film, dobry chłopiec, jest godny polecenia. Zdecydowanie. Dobrze, a jaki film jest jeszcze godny polecenia? Może nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej, ale o tym chyba za chwilę. My hair, my eyes, my late night cries. I wanna take my clothes off. Wanna touch my hips, my thighs, my hair. Not yours, oh mine. Well, yeah. I wanna touch you out of my, it dance you out of my hips, my, my thighs, my wrongs, my rights. Yeah. Listen to the rhythm and make no compromise. Fight the love, babe You move your body to the center Teraz czas na kolejny film, czyli nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Tutaj już w stu zatapiamy się w naszych polskich realiach. A sam film to, można powiedzieć, niejako taki debiut wśród szerokiej publiczności Emi Buchwald. A sam film, prócz tego, że cieszy się popularnością, to dodatkowo niesie ze sobą sporo takich ech dotyczących kontrowersji, więc myślę, że e, później warto e, o tym wspomnieć, ale zanim e, sam film został nagrodzony na e, myślę jednych z ważniejszych nagród w Polsce, czyli... Złote Orły, myślę, że są najważniejsze nawet. Najważniejsze nawet, no właśnie. Mamy tutaj do czynienia właśnie z odkryciem roku dla Emi Buchwald i, za, i nagrodę za um, drugoplanową rolę kobiecą dla jednej z bohaterek. Zaraz wam powiem, dla której... Ja natomiast wspomnę i przyznam się bez bicia, że przedtem, przed filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej, nie słyszałem o y, Emi Buchwald. Y, dlatego właśnie dostała nagrodę chyba w kategorii odkrycie, bo y, tak jak zresztą wspomniałaś, wypłynęła na szerokie wody w polskiej kinematografii y, dopiero y, tym filmem. Y, więcej o fabule może. Yy. Żeby przejść. Tak, zdecydowanie. Myślę, że fabuła to podstawa. W tym wypadku mamy do czynienia z czwórką rodzeństwa, z y, najmłodszym bratem, który myślę, że jest w spektrum autyzmu. Tak, tak się domyślam, że... Myślisz, to nie jest oczywiste? Myślę, że jest oczywiste, ale nie jest to powiedziane wprost po okay. prostu w filmie, więc stąd może takie moje zmiękczenie. W rodzeństwo wchodzi także bliźniacy i to nie tacy standardowi, bo mamy do czynienia z siostrą i z bratem, więc to zawsze wychodzi trochę inaczej i w brata wciela się szczyl, jeśli chodzi o takie no myślę głośniejsze nazwisko w takiej... Um ówczesnej popkulturze e, polskiej. Dla mnie w ogóle szczyl to był zdecydowanie zły wybór, bo no totalnie się nie nadaje na aktora i fakt tego, że ma Ale takie... Ale tutaj lecą. Tak, ma takie... No można, można krytykować. Ma czasem. takie uzębienie, jakie ma, to dochodzi do tego, że po prostu ma dość wadę wymowy i nie mówi zbytnio wyraźnie. Po prostu no, uważam, taka, że... taka ciekawostka w ogóle, wczoraj mi się ząbł kruszył. O, Mam przerwę między jeden i teraz. E, no widzę właśnie. Myślałam, że po prostu... Tak idiota wygląda. No myślałam, że po prostu masz, wiesz, szpinak czy coś tam. Nie. Nie. No Więc czuję się też urażony tym, że czyjeś uzębienie tutaj e, krytykujesz. No przepraszam bardzo, ale uważam po prostu, że mamy bardzo dużo um, ak innych aktorów młodego pokolenia, którzy mogliby go po prostu zastąpić i ja najstarsza... Ja ja mam też ukruszony ząb. ząb. Tak, no i nie jesteś też aktorem. Myślę, że to jest lekki problem. No ale nie chcecie dyskutować Kryminować. I y, najstarsza siostra, w którą właśnie wciela się y, Karolina Rzepa i to ona właśnie dostała ową Nagrodę Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. No i mamy tutaj do czynienia z rodzeństwem, żyją oni sobie w Warszawie, ale w moim odczuciu ta Warszawa nie wychodzi tutaj na, na, na pierwszy plan. Mogłoby to być y, każde inne duże miasto w Polsce. Um, no i to rodzeństwo zawsze było bardzo blisko ze sobą, aż do momentu, w którym jeden z bliźniaków, ten właśnie grany przez Szczyla, niejako trochę oddziela się od rodzeństwa i reszta nie wie trochę co robić, chce mu pomóc. Nie rozumie też, myślę tego, że on chce się oddzielić od tego i mimo tego, że ja jestem jedynaczką i pewnie każdy by powiedział, że raczej nie wiem o co chodzi w relacjach brat-siostra, brat-brat, siostra-siostra, to myślę, że ten film bardzo dobrze mi to pokazał i i sama poczułam i zrozumiałam jak te relacje wyglądają. Ja nie jestem fanem um, opowiadania w ten sposób, że nie zrozumiesz czegoś, jeżeli um, nie masz, nie, nie, nie, masz, nie masz rodzeństwa i tak dalej. No przecież... Masę filmów oglądaliśmy w życiu, które dotyczą, y, wiadomo, że kiedy jesteś w tej sytuacji oglądasz to trochę inaczej, ale y, wiesz, filmy dotyczące małżeństwa, posiadania dzieci, no też nie mam dzieci, ani nie jestem ohajtany, a y, w jakiś sposób te filmy mnie wzruszają, więc y, powiedziałbym, że ten film Nie Ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej jest... Y dla wszystkich i nawet dla osób, które są jedynakami, jedynaczkami, które mogą spojrzeć na kwestię posiadania rodzeństwa trochę od innej mańki. Tak, to, to na pewno, ale myślę, że to moje stwierdzenie jest takim trochę przytykiem i też mrugnięciem oczka, bo... W jednej ze scen w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej jest impreza tego najmłodszego brata i nawiązuje się rozmowa bodajże między siostrami i właśnie ona tam merudzi na to rodzeństwo, że właśnie teraz się nie układa i w ogóle na co ta druga odpowiada, no ale i tak najgorzej być jedynakiem i nie mieć nikogo. To jest przytek e, z ich strony W stronę, jedyna, e, tak, w stronę jedynaków Tak, dokładnie Nie, no. Mega Bardzo, słabe. bardzo brutalne <laughs> Także Gdzie nie masz wpływu na to, ile rodzice Zmajstrowali dzieci <głos> Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Ale po prostu ta narracja co do jedynaków Myślę, że jest tak już utrwalona Że jest zawsze negatywna I też trochę obarcza się ich tym A nie rodziców No pierwsze zdjęcia, które odpaliłem Dotyczące tego filmu Bo to często mówi dużo O filmie, jakimi Ścieżkami on się Kieruje, pierwsze zdjęcie, jakie mi Wyskoczyło, kiedy wpisałem tytuł, wyszukiwarka właśnie y, to jest scena z y, namiotu, kiedy y, cała czwórka rodzeństwa się przytula. A więc y, widać od razu, na co jest składziony akcent w owym dziele. Tak, no i to też dobra, lekki spoiler. To też jedna z ostatnich scen. No ja tego nie powiedziałem, nie jestem fanem y, spoilerów. No, ale no, myślę, że to nie jest nic negatywnego. Dobra, no to po prostu y, ktoś, kto tego nie widział, będzie wiedział, że nikt nie zginął po drodze. Tak, dokładnie. No to w, moim zdaniem to zawsze fajnie, na przykład. Jak coś się kończy dobrze, a nie źle, na przykład. Ale... Dobra, czyli film happy end. Y, y, y, y, jedzie po y, jedynakach trochę. A poza tym jest y, udanym debiutem. Y, Amy Buchwald. Y, Amy Buchwald, y, świeżo upieczonej reżyserki. My, my życzymy y, wszystkiego dobrego, pani Emi i więcej e, tak udanych filmów. Tak, bo myślę, że to jest yy, jeden z nielicznych filmów, które mówią o młodzieży w Polsce mhm. i to nie jest perspektywa na zasadzie mam 40 lat i tak sobie wyobrażam, że tak wygląda teraz młodzież. Zajadę trochę y, agezmem w tym momencie, ale sprawdzę z ciekawości, ile lat ma pani y, Emi. Rocznik 91. No, czyli Więc nie ma 40 jest lekko po 30. Okay. Jest przed czterdziestką. Matematykę to... zostawiam wam, cytując klasyka. Dokładnie. Nawiązanie filmowe poniekąd. Jest to, kto wie, ten wie. I tyle. Polecamy film. Warto obejrzeć. Tak, na pewno polecamy. Jeszcze myślę, że kompozycyjnie jest on bardzo ładny. Mam na myśli to, że przed każdym Aktem niejako pojawiają się takie niebieskie, kobaltowe plansze z pewnym cytatem albo krótkim opisem, który wydarzy się właśnie w tymże akcie. O czym opowiemy po muzie? Um, myślę, że może zaskoczymy słuchaczy. I tak. nie powiemy teraz. Nie powiemy. Tylko przegadamy to w trakcie muzy. Dokładnie. Bo my sami nie możemy się jeszcze zdecydować. Może nawiążemy do innego filmu, a może kontynuujemy temat związany z wątkami poruszonymi w filmie pani Emi Buchwald. Dokładnie. Zostawiamy was z niepewnością, a tymczasem muzyka. Nic się nie zmieniło, cały czas mamy podsumowanie filmowe marca, jest pierwsza niedziela kwietnia, a my z Kubą już tak trochę pogadaliśmy, trochę pomyśleliśmy i uznaliśmy, że jednak warto poruszyć ten wątek, bo jest o nim dość głośno w internecie, na Instagramie, na TikToku, zwał jak zwał. Będziemy mówić cały czas o filmie Emi Buchwald, nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. No i właśnie, skupmy się na tym mieszkaniu w tytule. I tu nawet nie chodzi o to, że jest problem z tym, że pojawia się w tytule, ale jest problem według wielu osób z tym, że y, młodzież przedstawiona y, w tejże produkcji nie pokazuje realnych problemów y, Młodzieży w dzisiejszych czasach. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają tej audycji zdają sobie sprawę z problemu mieszkaniowego, który dotyczy przede wszystkim młodych ludzi współcześnie i jest to temat, o którym nie można milczeć. Tak naprawdę trzeba o nim opowiadać i mówić o tym, że mieszkania nie są dostępne i wskazywać winnych tej sytuacji, mianowicie osoby, które wykupują mieszkania na masową skalę i robią z tego swój biznes i niszczą rynek. Chcemy to zaznaczyć, żeby nie było, bo trzeba o tym e, mówić, kto w tej sytuacji jest po prostu poszkodowany, a poszkodowane jest 99% społeczeństwa, szczególnie e, poszkodowane są osoby młode. Chcę, żeby to wybrzmiało, a teraz przejdziemy do obrony e, filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, dlatego, że ten film nie miał przedstawiać tego problemu, który e, przytoczyłem przed chwilą. Tak, tak no bo ten, ten film nie jest o tym. Ten, no film, ten film jest o rodzeństwie. A, a fakt tego, że no dobrze, no, ta czwórka rodzeństwa ma mieszkanie po rodzicach, tak się domyślam, w Warszawie i dodatkowo jeszcze dwójka dziewczyn z tego rodzeństwa osobno wynajmuje mieszkanie, jakby... Jest tylko dodatkowym aspektem, a nie głównym problemem tego filmu. Wiadomo, że przedstawiamy tutaj ym, w cudzysłowie Warszawkę y, i tą bogatszą część y, społeczeństwa. No niby z jednej strony tak, ale z drugiej strony moim zdaniem tej Warszawki w tym filmie nie ma. Na zasadzie, że my nie pokazujemy charakterystycznych miejsc dla Warszawy. Skupiamy się bardziej na ym, dzielnicach typu Bielany, Albo śródmieście, aniżeli te, które kojarzą nam się z Warszawką, czyli centrum, czy śródmieście. Okej, okay, nie jest to yy, Warszawa znana z y, stereotypów. Więc film nie miał zamiaru przedstawiać problemu mieszkaniowego, tylko niefortunnie złożyło się w taki sposób, że mamy bohaterów, którzy są o tyle w dogodnej sytuacji, że tego problemu mieszkaniowego po prostu nie mają. A krytyka osób y, młodych y, przede wszystkim w internecie dotycząca tego filmu no, wynika z tego, że większość ludzi ten problem ma i w jakiś sposób ich y, dotyczy. Tak, a dodatkowo też myślę... Określenie tego, no właśnie, problemem w cudzysłowie warszawski, warszawki też jest nadwyrost, bo tak jak już wcześniej wspominałam, to tak naprawdę może być każde inne miasto. To może być Poznania to może być Gdańska wka, to może być Wrocławka, to może no, być Krakowik. Bogaci, no tak, no bogaci ludzie mieszkają też w małych miastach w Polsce powiatowej, więc co jest w tym takiego No, albo dziwnego, właśnie w innych dużych i, i też tak. no nie oszukujmy się, ale inne miasta zazwyczaj papukują to co się dzieje w stolicy. I jakby to nie jest Na problem tylko polski, tylko tak. wszędzie tak jest, że zawsze stolica jest takim trochę e, odrębnym światem e, kraju i dodatkowo staje się taką niejaką toksyczną inspiracją na zasadzie, o nie, tam jest beznadziejnie i oni są tacy i owacy, ale z drugiej strony chcemy być tacy jak oni. Bardzo mi się podoba określenie dotyczące stolicy, toksyczne, toksyczne kopiowanie. No tak, no bo w sensie w moim odczuciu tak właśnie jest i, i tego typu opinie moim zdaniem pokazują tylko że mamy jakiś kompleks w sobie, że tak bardzo się na tym fokusujemy. czy dotyczący y, tych mieszkań? Myślę, że dotyczący Warszawy, ale też y, tego stylu życiu, życia. Naz nazwijmy to po prostu takim lifestylem, ale dodatkowo też tego, że inni mogą mieć lepiej niż my. Może to być też spowodowane takim resentymentem, że y, to mnie zawsze bawiło. To jest y, szerszy y, temat. To będzie ogólnie szerszy temat, ale wydaje mi się, że. E, znaczy, wydaje mi się, jestem przekonany. E, jest prosty schemat. Robisz filmy, masz skądś pieniądze na te filmy, więc jesteś osobą zamożną, zawsze praktycznie. E, masz jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy o filmach e, wysokobudżetowych, przede wszystkim, jest sporo filmów, które krytykują rozwarstwienie społeczne, e, rozrzutność ludzi bogatych, tylko że te filmy również kręcą ludzie bogaci. I takim przykładem może być najnowszy film Kopoli, e, czyli Megalopolis, okay. gdzie była ta krytyka, ale no, tak jak powiedziałem kręcił to Kopola, który biednie klepie. I e, to przedstawienie, ta reprezentacja może być frustrująca dla wielu ludzi, że o problemach, które, y, których ich dotyczą, narrację prowadzą y, ludzie, którzy są w innym położeniu niż oni. Tak, no to też y, właśnie była tego typu kwestia, gdy Kate Blanchett powiedziała, że ona jest przedstawicielką klasy średniej i też no ludzie właśnie, się obudzili, no, y, oburzyli. Tak, tak, tak. tak y, więc jest to trochę wywrócone do góry nogami. Ja to trochę rozumiem Wie i, i wiem, skąd ta frustracja może wynikać, ale nie wieszałbym e, psów na... W tym filmie właśnie e, przez to, że nie przedstawił problemu mieszkaniowego kiedy z założenia po prostu e, nie miał tego robić i miał pokazać jakąś historię mm, rodzeństwa. Tak i myślę, że z tym nastawieniem warto pójść po prostu na ten film. Tak, dlatego, że mm, Złote Orły e, za najlepszą za najlepsze odkrycie dla reżyserki Emmy Buchwald nie wzięło się znikąd i my również zachęcamy do wybrania się do kina. Przypominamy, wybierajcie legalną rozrywkę. Musimy kulturę. wspierać kulturę. E, tak, bo przecież trwa sabotaż kulturalny. Dokładnie. A w nim podsumowanie filmowe. A my będziemy chyba już się żegnali. Tak, mówiliśmy dzisiaj o, o trzech filmach. O filmach dość różnych od siebie. Mimo wszystko. Bo mieliśmy koreański, polski i Brytyjski. kooperację brytyjsko-polską. A aby to ym, spiąć ładną klamrą kompozycyjną, mówiliśmy przed chwilą o filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. Na samym początku y, mówiliśmy o filmie Bez wyjścia, filmie koreańskim No Water Choice, a także y, filmie Jana Komasy Dobry Chłopiec. Wszystkie trzy filmy serdecznie polecamy, a tymczasem chyba do widzenia. Tak, przyszło nam się pożegnać, ale cieszcie się cały czas świętami, odpoczywajcie i mam, mamy nadzieję, że ten sabotaż jakoś tak ładnie się wpasował w ten klimat świąteczny. Kto prowadził audycję? Zofia Cieszkiewicz. Jakub Skowran. A realizował nas? Miłosz Sypko. Do usłyszenia. To był sabotaż kulturalny Some things in life are bad, they can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. I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 The for you. On the right Some to I said, to you. Burning, I said to you. I never make that money back. Right. Auto -promotion.